Nalepkę, która mnie rozbawiła i po prostu rozbroiła moją złość, było napisane tak. Może wolno jadę, ale mój, mój przepraszam, ale mój samochód już jest spłacony. Jak sobie pomyślałem, że ja mam jeszcze 40 do spłaty przez dwa lata, to naprawdę facet mnie rozbroił.